i ją bardzo, bardzo, e, tak powiem, troszeczkę. przyjmowanie ludziom w demonów. I powiem wam taką rzecz. Powiedzieliśmy dużo o uzdrowieniu, ponieważ też wasza służba w tym kierunku idzie dosyć, dosyć silnie, ale chcę żebyście wiedzieli taką rzecz? W Polsce jest większy problem ze zdemonizowaniem niż ze chorobami. Taka jest prawda. Jeżeli mielibyśmy w tej chwili zrobić jakiś taki podział, to myślę, że nawet 50% to by było 50%. O 50% więcej jest problemów natury demonicznej niż natury, jeżeli chodzi o uzdrowienie. Kiedy prowadzimy różnego rodzaju usługi, to widzimy, że więcej ludzi potrzebują uwolnień niż uzdrowienia. Dużo mniej ludzi e, przychodzi po uzdrowienie niż po uwolnienie. Non stop mamy sprawy z uwolnieniem. Non stop, słuchajcie. Po prostu masakryczna rzecz jest, nie? Coraz wychodzą, wychodzą, ludzie są mocnie walani yy, totalnie. Jeżeli co kraj, słowo kultura pochodzi od słowa kult. Ka każda kultura jest oparta na jakimś kulcie. I demoniczne siły w różnych regionach są różne. W Polsce są inne niż gdzie indziej. I wiesz, i w Polsce uwalnianie od demonów to jest uwalnianie od określonych demonów. I u nas najczęściej spotykasz się z pewnymi demonami, a z innymi się w ogóle raczej nie spotkasz. Jakby nie mamy czasu na to, żeby jakby szeroko do, o, o tym mówić. Jak będziecie chcieli, to sobie ściągnijcie, bo są tam takie dwa nauczania. Jak być wolnym od demonów na, na, na moim, na YouTube i, i, e, i wolność od demonów. To są takie dwa, dwa nauczania, one są ze sobą spójne i to mówimy o tym bardzo dużo. Natomiast chodzi o to, że e, Słowo Boże mówi nam, żebyśmy widzieli, iż z chorób się ludzi uzdrawia, a demony się wyrzuca. Nie uzdrawiasz ludzi z demonów, Nie można takiego. Demona trzeba wyrzucić. Demon to jest osoba. Choroba nie jest osobą. Często za chorobą stoi demon, tak jak powiedzieliśmy bardzo często. Ale tu jest ogromna różnica, bo choroba jest to pewien stan ciała. Jest to stan ciała. Lub też właściwie ciała. Bo wszystko, nawet jeżeli chodzi o, o psychikę, to jeżeli mówimy o chorobie, to są wszystko jakieś stany ciała. To są problemy z mózgiem, i z przepływem elektrycznym i tak dalej. Mózgu. Ale to są, to są rzeczy yy, związane z ciałem, demoniczne siły, to są duchy. I tu w ogóle jest, jest, jest zupełnie inna historia. Nie wolno nam tych rzeczy mylić, musimy je rozróżniać, często są ze sobą złączone. I kiedy ty w Ewangelię i uzdrawiasz chory, to ty musisz wypędzać też demony. Bez wypędzania demonów nie dasz rady. Nie dasz rady bez wypędzania demonów. Demony trzeba wyrzucać, dokładnie wydalać. Demony się wydala, Oryginał mówi wydalaj demona. Demona się żyga. Najkrócej Ci powiem. Demony się wyrzeguje. My Mieliśmy już takie spotkania w naszym pierwszym pościele, że stała miska po prostu na środku. Mówię takie spotkanie. No, wiesz, wtedy byliśmy pod taką denominacją. Mówię, tu prezbiter przyjechał, to by nas wyczesał. Mówię, wiesz, nie, bo, bo ro, ro, robią spotkanie. Wiesz, nie, no ale tak trzeba było, no, bo inaczej byśmy mieli całą podłogę wymiociny. Bo ludzie wydalali demony. E to, czym się zajmują demony? Demony zajmują się zamieszkiwaniem w człowieku. One chcą w człowieku mieszkać. Dlaczego one chcą w człowieku mieszkać? Człowiek jest dla nich intratny. Demony nie posiadają ciała. I one chcą być w człowieku. I one doprowadzają życie człowieka do degradacji. Większość chorób psychicznych jest natury demonicznej. Nie wszystkie, bo też nie wolno tego degeneralizować. Większość chorób jest natury demonicznej. Połączenia często są bardzo silne. Często jest tak, że na przykład demony zostają wyrzucone, a potem ten człowiek jeszcze potrzebuje uzdrowienia. Nie każda choroba wyjdzie, przez to, skończy się przez to, że demona wyrzucisz z człowieka. Musimy jakby w tym słuchać uważnie Bożego Ducha, ale musimy wypędzać demony. Kto może wypędzać demony? Każdy. Każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek. Każdy z Bożego Ducha narodzony człowiek może uzdrawiać chorych. Jest... <śmiech> Wiecie, że w Kościele nie ma podziału na, rzecz, na, na ludzi duchownych i nieduchownych. Słowo Boże mówi, że wszyscy jesteśmy kapłanami, jest, to rozumiesz, kapłanami, wszyscy, królewskie kapłaństwo, nie ma tam mężczyzny, nie ma kobiety, rozumiesz, nie ma takiego czegoś, to jest duchowe, to jest duchowe, jesteśmy kapłanami Boga żywego, kapłanami i my musimy sprawować tą władzę i demony potrzebują zobaczyć nas jako władców nad nimi. O co chodzi z nimi? One muszą zobaczyć w nas Chrystusa, demon musi zobaczyć Chrystusa. Jak demon zobaczy w Tobie Chrystusa? Poprzez Twoją postawę, poprzez Twoje słowa, on zobaczy w Tobie Chrystusa, poprzez postawę i poprzez słowa, rozumiesz? Dwa. Pamiętaj o tym, że demony nie są wszechobecne, ale są dobrze zorganizowane. Diabeł nie jest wszechobecny, w ogóle jest to taka mylna mentalność, że diabeł to wszędzie jest i wszystko wie, to jest bzdura. Diabeł nie wie wszystkiego i nie ma go wszędzie, tylko Bóg jest wszędzie, tylko Bóg jest wszędzie Diabele. obecny. Diabeł nie jest wszędzie obecny. Diabeł to jest, rozumiecie, to jest, to jest osoba, to jest postać i demony to są osoby, to są postacie, one są inaczej skonstruowane niż my, tak, ale one nie są wszechobecne. I nie wszystko wiedzą, ale są dobrze zorganizowane, dlatego też pamiętaj, twoje życie, to jak żyjesz, ma bardzo duży wpływ na to, co demony wiedzą o twojej służbie. Bo jeżeli jest, jeżeli twoje życie wygląda w ten sposób, że ty zachowujesz się jak świnia, to demony o tym będą wiedzieć, wcześniej czy później. Wcześniej czy później, może nie od razu. Rozumiecie? Ale wcześniej czy później będą o tym wiedzieć i one będą miały na Ciebie haka. I na przykład Ty będziesz chciał wyrzucać te demony, tak? ale one będą wprowadzały Ciebie w poczucie winy, w oskarżenie i Ty wskutek tego nie będziesz mógł uwalniać wiarę i wyrzucać demonów. Bo na przykład nadarłeś się na żonę w domu, a teraz chcesz demony wyrzucać. Oczywiście Ty masz władzę bez względu na to, czy się nadarłeś na żonę, czy się nie nadarłeś na żonę, bez względu na to, czy y, właśnie siedziałeś, posłuchajcie, to jest bardzo ważne, co Wam teraz mówię, nieważne, czy Ty zgrzeszyłeś, czy Ty nie zgrzeszyłeś, władza nie zostaje Ci odebrana. Można, można siedzieć w, w, w pornografii i demony wypędzać, uzdrawiać chorych i w Ewangelii. Ilu jest szubrawych, szubrawych, po prostu usługujących? Rozumiesz? Można być alkoholikiem i uzdrawiać chory. Dlaczego? Bo to dusza i ciało są alkoholikiem, a nie duch. Odrodzony człowiek nie może zgrzeszyć w duchu. I władza jest przez ducha. I moc wydobywa się z ducha. Jeden z najsłynniejszych ewangelistów, który chodził po tej ziemi, był alkoholikiem. Był człowiekiem, który po swoich spotkaniach, gdzie, gdzie przyprowadzał setki ludzi do Jezusa, szedł i zapijał, pił alkohol codziennie i nie potrafił na przykład siebie uzdrowić z choroby żołądka, a uzdrawiał ludzi z wózków z Nie wolno nam mylić pewnych rzeczy, ale jeżeli demony, dlatego że są dobrze zorganizowane, będą widziały, że prowadzisz szubrawe życie, to one będą robiły wszystko, aby wiara twoja gasła. I na przykład, jeżeli ty pójdziesz uzdrawiać chorych, głosić Ewangelię, a ty będziesz atakowany przez demoniczne siły, poprzez potępienie, poprzez krytykę, poprzez przypominanie twoich grzechów, to ty będziesz niesprawny w wierze. Ty będziesz niesprawny w wierze. Ty nie pójdziesz do władzy. Wiesz, kiedy ty możesz być we władzy? Kiedy nic na ciebie nie ma, to ty idziesz i mówisz, co szmaciaszu, nic na mnie nie masz. Nic na mnie nie masz, nic na mnie nie masz, nic, bo jak siedzisz w kanale to on na ciebie ma coś, on ma coś i on ci to przypomina i ty podchodzisz do człowieka na wózku, a on ci wtedy przypomni, on ci nie przypomni wcześniej, bo on jest dobrze zorganizowany, on ci wtedy przypomni, on ci wtedy przypomni i ty się zachwiejesz w wierze, rozumiesz, i, nie, i Królestwo Ciemności nie zostanie znokałtowane. A więc Ty musisz trzymać pion. Pią. Jeżeli upadniesz, musisz obywać się w krwi Jezusa. Rozumiesz? Musisz też znać coraz bardziej techniki przeciwnika. Bo w innym wypadku on Cię stłamsi. Szatan chciał mnie zabić fizycznie wiele razy. Fizycznie. Pięciokrotnie się dusiłem bez żadnych powodów. Stawał mi oddech, nie mogłem oddychać. Żona kładła na mnie ręce, gromiła ducha śmierci. Ale był moment, że nie było przy mnie mojej żony. Był moment, że na ulicy po prostu zacząłem się dusić. Nawet nie mogłem powiedzieć słowa Jezus. Upadłem na kolana i trwałem w wierze. Trwałem w wierze. I to puszczało. Miałem wypadek samochodowy. Mieliśmy wiele różnych rzeczy. Diabeł ja mnie kusił do takich niemoralnych rzeczy, że się w głowie nie mieści. Po prostu. Byłem często na skraju, cały czas służąc. Jak powiedziałem, chciał zabić mojego syna, naszą córkę, moja żona dostała raka piersi, chciał nas załatwić z różnych stron. Rozumiem? Chciał nas załatwić z różnych stron. Tylko ja przybrałem troszeczkę inną postawę wobec niego. Ja wiem, że On jest przegrany, a ja jestem wygrany. Amen. Ja wiem, że z Bogiem dobrze być w mniejszości nawet. Bo z Bogiem mniejszość to znaczy większość. Ja to wiem. I musisz to wiedzieć, jeżeli idziesz wypędzać demony. Demony będą wychodziły dlatego, że im rozkażesz. Musisz im rozkazywać. One muszą słyszeć Twój głos. One nie znają Twoich myśli. One mogą Ci wkładać myśli, a potem Ty je absorbujesz jako swoje, ale diabeł nie ma wglądu do Twojego umysłu. On robi takie patenty, że aranżuje pewną sytuację, bierze pewne myśli, a potem Ci je wrzuca poprzez różnego rodzaju e, interakcje, że coś zobaczysz, coś usłyszysz, o, rozumiesz? I on to wszystko zbiera, bo to jest dobry psycholog i on to wkłada w Ciebie tym, że o to jest moja myśl, nie to nie jest Twoja myśl, to nie jest Twoja myśl, to jest myśl demoniczna. On w ten sposób próbuje kontrolować Twój umysł, ale tak naprawdę nie ma wglądu do Twojego umysłu, a więc Ty nie możesz pomyśleć i przez myśl wyrzucić demona, Ty musisz powiedzieć, jak jest napisane, że Jezus wypędzał demony, słowem, słowem, słowem mówisz do demona i wielokrotnie możesz spotkać się z tym, że będziesz e, rozmawiał z człowiekiem i będziesz musiał wypędzać z niego demona i możesz to robić na ulicy. I pamiętaj, nie bój się mówić do demona. Nie bój się na przykład, kiedy głosisz Ewangelię. Dajmy na to. Głosisz Ewangelię, a ktoś zaczyna ci wierzać z religijnymi tekstami. I teraz jest tak, że głoszę Ewangelię, a on do mnie mówi, a co ci księża pedofile. Ja mówię, nie mówimy o księżach, mówimy o Chrystusie. A kościół to. Nie mówimy o kościele, mówimy o Chrystusie. A, a, a, to, a, tam, to, a, bo oni to. Mówię, milcz szatanie w imieniu Jezusa. Przeklęty duchu chaosu, zamknij się. I dalej mówię do człowieka. Nie wolno ci się tego bać robić, nie wolno ci się bać mówić do demona myśląc, że zgorszysz człowieka, kiedy mówisz do demona człowiek nie słyszy.